Będziemy zastanawiać się, wzdychać, historio, historio, Cóżeś ty za pani. To proszę, cykl Historia Żywa. Poświęcony jest setnej rocznicy powrotu Polski na mapę Europy w 1918 roku. Odwołujemy się do czasów minionych, przypominając wydarzenia, które zbudowały niepodległość i suwerenność Polski. Proszę, dziś kolejne spotkanie z przeszłością. Do 1918 roku styczeń wśród tak zwanych dziś polskich miesięcy kojarzył się zapewne z traumą powstania 1863 roku. 8 stycznia 1918 roku miał to zmienić. W tym dniu w amerykańskim kongresie prezydent Thomas Woodrow Wilson w 13 punkcie swojego programu pokojowego stwierdził,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 Tymczasem wybrany przez Radę Regencyjną w Warszawie premier Jan Kucharzewski domagał się udziału Polski w rokowaniach pokojowych państw centralnych z Rosją bolszewicką oraz Ukrainą w Brześciu. Bezskutecznie zawarty 9 lutego traktat przekreślił nadzieję Polaków na niepodległość w oparciu o Niemcy i Austro-Węgry. Akcje protestacyjne przeciwko, jak to uznano, kolejnemu rozbiorowi Polski objęły znaczną część naszych ziem, zaś Druga Brygada Legionów opuściła szeregi armii austro-węgierskiej. Także na początku 1918 roku zawarta została polsko-francuska umowa w sprawie formowania armii polskiej we Francji. Armaty grzmiały nadal na polach bitewnych, na przemian z dalszym ciągiem rokowań na wschodzie. Niemcy i Austro-Węgry zajęły Białoruś, Ukrainę, Łotwę, Estonię. 3 marca Rosja podpisała z nimi pokój, znów w Brześciu. Od nadziei na niepodległą Polskę płynących z oceanu do antypolskich ustaleń w Brześciu. Dziś o pierwszych miesiącach 1918 roku i sprawie polskiej. Bliżej czy znów dalej od niepodległości? Historia żywa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 Czy trzynasty punkt, pozwoli mi pan nazwać, trzynasty punkt w programie pokojowym prezydenta Wilsona, takim oczekiwanym przez Polaków swego rodzaju prezentem noworocznym? Myślę, że bardzo przecenia się znaczenie trzynastego punktu Wilsona, choć oczywiście ma on swoje miejsce w historii odzyskiwania przez Polskę niepodległości i uznania tej niepodległości przez mocarstwa zachodnie. Ale warto przyjrzeć się baczniej jego kontekstowi, poczynając od samego składu wszystkich 14 punktów prezydenta Wilsona. Bo rzeczywiście samo to orędzie głoszone w kongresie przez prezydenta Wilsona 8 stycznia miało bardzo duże znaczenie dla modelu nowego porządku po wojnie. Ponieważ obejmowało ono wizję całego tego porządku, nie zajmowało się tylko sprawą polską. Sprawa Polska pojawiła się w 13 z 14 punktów. Mówiono o ładzie światowym. Tak, to była wizja nowego ładu światowego, której prezydent Wilson zakładał ścisłą współpracę największych mocarstw. Oczywiście miał tutaj na myśli mocarstwa połączone wspólną koalicją przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom a więc Wielka Brytania, Francja, Stany Zjednoczone i Rosja. Prezydent Wilson był niezwykle gorącym orędownikiem ocalenia, odbudowania i umocnienia republikańskiej Rosji. Był zdecydowanym antykomunistą, antybolszewikiem, wierzył w to, że bolszewizm szybko upadnie i że Rosja będzie czwartym obok Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii, jako gwarantem ładu światowego. W tym ładzie zakładał prezydent Wilson mniejsze państwa nie będą faktycznie niepodległe, będą pozbawione wojska, będą zależne wyłącznie od opieki, niejako od patronatu tych czterech mocarstw. Prezydent, który będzie przewodził Stanom Zjednoczonym w czasie II wojny światowej, prezydent Franklin Delano Roosevelt, właściwie podejmie bardzo podobną koncepcję, nadając jej jaskrawe i wyraźne imię, koncepcję czterech policjantów, prawda, czyli jakby cztery mocarstwa, które rządzą porządkiem światowym. Bardzo podobnie de facto myślał dwadzieścia kilka lat wcześniej prezydent Wilson. Otóż prezydent Wilson w szóstym punkcie swojego orędzia ze stycznia 18 roku mówił o konieczności utrzymania integralności terytorialnej Imperium Rosyjskiego, a raczej Republiki Rosyjskiej, państwa rosyjskiego, co oznaczało, że prezydent Wilson, owszem, to o czym mówił w trzynastym punkcie, kiedy mówił o odbudowaniu Polski, która winna obejmować ziemie zamieszkane przez bezspornie polską ludność, miał na myśli Królestwo Polskie, czyli to maleńkie państewko utworzone na Kongresie Wiedeńskim, do którego zapewne dołączona byłaby Galicja Zachodnia z Krakowem, Zaś słowa o swobodnym i bezpiecznym dostępie do morza bynajmniej nie oznaczały... Powrotu Gdańska do Polski. Tak, oznaczały tylko, że nie będzie państwo niemieckie blokowało handlu przez Wisłę. To było to minimum, które ogłaszał niejako prezydent Wilson w swoim trzynastym punkcie. A więc Polska, jaką rysowała deklaracja zawarta w trzynastym punkcie prezydenta Wilsona, była maleńką, zależną i właściwie niezdolną do samodzielnego życia państwowością, państewkiem, które od wschodu kończyłoby się na rzece Bóg, na rzece San, które może obejmowałoby gdzieś Rzeszów, bo tak prezydent Wilson wyobrażał sobie przecież tę ludność bezspornie polską, że tam kończy się jej zasięg. Kwestia Lwowa oczywiście nie była szczegółowo w ogóle rozważana, nie wiadomo jak zostałaby rozstrzygnięta. I bardzo podobnie, to jeszcze przypomnijmy, trzy dni wcześniej przed Wilsonem ogłosił odbudowę niepodległej Polski jako cel wojny premier brytyjski David Lloyd George. Bo 5 stycznia 18 roku na Kongresie Związków Zawodowych w Wielkiej Brytanii stwierdził także, że trzeba odbudować Polskę niepodległą, obejmującą wszystkie żywioły rdzennie polskie, które chcą wejść w jej skład. A więc tylko tam, gdzie zadeklaruje większość, że chce należeć do Polski. To było jakby echo przekonań i rad eksperta do spraw polskich Foreign Office, Louisa Neymiera, który zwalczał wszelkie pretensje Polski do sięgnięcia panowaniem czy odbudową państwa polskiego na ziemię wschodnie, tam gdzie żyli Ukraińcy, Białorusini czy Litwini. A więc i prezydent Lloyd George... I trzy dni później, to warto podkreślić, trzy dni później po nim prezydent amerykański Wilson deklarują, że ma być Polska niepodległa, ale obaj wyraźnie mają na myśli maleńkie, zależne od zwycięskich państw, czy mocarstw zachodnich, państewko polskie, którego granice de facto wytyczą właśnie ich pomysły, ich, to znaczy mężów stanu zachodu. Tak, ażeby ta nowa, maleńka Polska nie przeszkadzała Rosji, Rosji, która ma być głównym nadal sojusznikiem, punktem oparcia dla porządku światowego w Europie Wschodniej. Powiedział pan profesor, że przeceniamy wagę tego, co stało się 8 stycznia 1918 roku, czyli 13 punktu prezydenta Wilsona. A ja bym się odwołała do tego, co mówi prezydent Donald Trump, Ameryka First. Czy to nie jest tak, że wtedy właśnie Ameryka First i ona postawiła sprawę Polski na najwyższym możliwym politycznym poziomie? Oczywiście rola Ameryki rosła z każdym pułkiem, każdą dywizją rzuconą w ogień na froncie zachodnim. I rzeczywiście w roku 18 patrzono na prezydenta Wilsona jak na kluczową, rozstrzygającą figurę na szachownicy wielkiej polityki światowej w kończącej się wojnie. Bo to jednak rzeczywiście, jak się okazało w końcu 18 roku, Ameryka rozstrzygnęła o wyniku tej wojny. Ale to jednak nie zmienia faktu, że sama Ameryka nie tworzyła tego porządku powojennego, że właśnie tworzyły go także Wielka Brytania, Francja i że Wielka Brytania i Ameryka, inaczej troszkę niż Francja, miały bardzo podobną wizję Polski. Polski, która będzie mała, etnograficzna i pozbawiona szerszej podmiotowości politycznej. Będzie zależna całkowicie od woli Londynu i Waszyngtonu. To warto sobie zapamiętać, nie rezygnując oczywiście z uznania samego faktu, że deklaracja prezydenta Wilsona z 18 roku, ze stycznia, rzeczywiście spotkała się z bardzo szerokim echem i samo umieszczenie w tej deklaracji osobnego punktu poświęconego Polsce niejako dodatkowo przekonało opinię zachodnią, że tak, po tej wojnie Polska musi powstać jako państwo. Pytanie pozostawało tylko otwarte, jakie państwo? Maleńkie czy większe, czy zdolne do życia politycznego i gospodarczego w granicach, jakie samo sobie wywalczy. Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Historia Żywa Jaką wizję porządku chciały zrealizować się na wschodzie Europy? Wróćmy na nasz kontynent. Niemcy i Rosja w końcu 1917 roku zaczęły się rokowania w Brześciu. No właśnie, kto i co chciał tam ugrać? Kto był silny, kto słaby, panie profesorze, w tych rokowaniach? I znów myślę, że warto spojrzeć i na orędzie prezydenta Wilsona i na Brześć razem. Bo w pewnym sensie wyniknęła z tych aktów, o których w tej chwili mówimy, pewnego rodzaju synergia niezwykle korzystna dla Polski. Nie dlatego, że sam prezydent Wilson odbudował niepodległość Polski, ani tym bardziej nie dlatego, że skrajnie imperialistyczny pokój, jaki podyktowały Niemcy, właściwie niemieccy generałowie Rosji bolszewickiej, był korzystny dla Polski. Nie, on był maksymalnie niekorzystny dla Polski, ale efekty tego pokoju okażą się wręcz błogosławione dla sprawy polskiej. Tego właśnie imperialistycznego, niekorzystnego pozornie, a raczej faktycznie niekorzystnego w momencie jego dyktowania pokoju brzeskiego. Spróbujmy teraz wyjaśnić całą tę zagmatwaną sprawę. Otóż Niemcy dysponowały silną i zdolną do prowadzenia działań ofensywnych armią na froncie wschodnim, podczas gdy armia rosyjska rozpadła się, po prostu rozpełzła się do domów, żołnierze przestali walczyć, gotowi byli zabijać każdego oficera, który każe im dalej walczyć, a zatem przestała istnieć jako zdolna do obrony kraju, czyli do obrony Rosji siła zbrojna. W tej sytuacji Niemcy rzeczywiście byli panami na froncie wschodnim. Lenin to zrozumiał, nie dysponował żadną w tym momencie siłą zbrojną, dlatego był gotów zawrzeć taki pokój, jaki podyktują mu Niemcy. Jednakże część jego towarzyszy nie rozumiała tej sytuacji i gotowa była przewlekać rokowania prowadzone w Brześciu, rokowania pokojowe. Po to, żeby zmiękczyć stanowisko właśnie delegacji pokojowej sowieckiej w Brześciu, na jej czele stał Lew Trocki początkowo, Niemcy zastosowały manewr niezwykle ważny dla przyszłości Polski i Europy Wschodniej, a mianowicie zawarły osobny pokój z Ukrainą. Wybrały sobie poszukującą autonomii w 17 roku, tak jak wiele innych narodów w Rosji zaczęło szukać tej autonomii z chwilą wybuchu rewolucji w Rosji już w marcu 17 roku. Również Ukraina weszła na drogę budowania własnego państwa, najpierw autonomicznego, w ciągu 17 roku. I to właśnie z przedstawicielami tej ukraińskiej tworzonej w Kijowie władzy, Niemcy zawarli pokój, pokój tworzący wielką Ukrainę. Otóż bolszewicy przekonali się, że Niemcy są w stanie rzeczywiście podyktować, co zechcą w tym momencie. Tym bardziej, że ruszyła na wschód dalej armia niemiecka, przez nikogo nie zatrzymywana. Mogła dojść to była tylko kwestia zużycia butów, nie żadnego nawet karabinu czy naboju, do Piotrogrodu i zająć Piotrogród, usunąć stamtąd władzę Lenina, dojść do Moskwy. Ale ani Niemcy tego nie chcieli, ani bolszewicy. Niemcy, bo nie chcieli już marnować żołnierzy na wschodzie, chcieli rzucić ich na Paryż. Ani bolszewicy oczywiście nie chcieli, żeby ktokolwiek ich od władzy odsunął. Dlatego Lenin zgodził się podpisać, no rzeczywiście upokarzający pokój w Brześciu, Drugi pokój w marcu, na początku marca 18 roku. Pokój, z którym jako władza nad Rosją rezygnował ze wszystkich terytoriów dawnej Rzeczpospolitej, a więc dzisiejszej Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy. Te ogromne tereny znalazły się pod formalną zwierzchnością Niemiec, a o ich przyszłości miała zdecydować także de facto wola polityczna Niemiec, w mniejszym stopniu Austro-Węgier. I to właśnie... Miało już ten niezwykle ważny dla Polski skutek, że Rosja bolszewicka stała się w ten sposób niejako sojusznikiem Niemiec, przestała być oparciem nadziei dla państw zachodnich i połączyła się w stosunku państw zachodnich do Rosji bolszewickiej jakby podwójna motywacja, by jej nie uznawać. A to było niezwykle ważne dla sprawy polskiej, że Rosja straciła uznanie na zachodzie. Ta podwójna motywacja to z jednej strony oczywiście ideologiczna. Bolszewicy traktowani jako no zupełnie obce, agresywne ciało ideologiczne w porównaniu z rządami demokratycznymi na Zachodzie. Ale jeszcze ważniejsze było to, że bolszewicy zawarli pokój z Niemcami pozwalający Niemcom przerzucić siły na front zachodni. A więc bolszewicy wsparli przez ten pokój Niemcy. Czyli Rosja nie ma władzy. Stosunkami, z którą zainteresowane byłyby mocarstwa zachodnie. To zupełnie zmienia położenie, chwilowo przynajmniej, położenie geopolityczne Polski i sprawy polskiej. Ten szósty punkt Wilsona traci punkt oparcia. Staje się jasne, że ta Rosja, Rosja bolszewicka, nie tylko jest groźna jako zjawisko no, pewnego rodzaju nowego ustroju opartego na terrorze klasowym, ale jest także wrogiem państw zachodnich w toczącej się wciąż najważniejszej dla państw zachodnich w tym momencie wojnie. Po drugie jednakże, ten sam pokój, pokój, który jakby był upokorzeniem Rosji jako takiej, przyspieszył wybuch wojny domowej w Rosji. Zmobilizował przeciwników władzy bolszewickiej do tego, by się zorganizować i by rozpocząć walkę. Walkę nie tylko z bolszewizmem jako ideologią, ale walkę z rządem bolszewickim jako rządem zdrajców, który zdradził ideę państwowości rosyjskiej. I to znów ma kolosalne, niezwykle pozytywne dla Polski znaczenie. Rosja dzieli się na dwie. Przeciwko czerwonej Rosji powstaje błyskawicznie od marca 18 roku biała Rosja. Zaczyna się wojna domowa w Rosji. A to oczywiście oznacza osłabienie możliwości nacisku ze strony Rosji na to, co będzie działo się w Polsce. I to Polska znakomicie wykorzysta. Wspomniał Pan o dwóch ważnych dla Polski skutkach pokoju brzeskiego. Jeden to osłabienie pozycji Rosji na arenie międzynarodowej. Drugi dotyczy już wydarzeń w Polsce i odnosi się do pokoju, jaki państwa centralne, czyli Niemcy i Austro-Węgry, zawarły z Ukrainą w lutym 1918 roku, także w Brześciu. Dlaczego na ten pokój z Ukrainą zwraca pan szczególną uwagę, panie profesorze? Ten pokój miał oczywiście znaczenie bezpośrednio skrajnie negatywne, no bo państwa centralne pokazały, że lekceważą zupełnie stworzone przez siebie Królestwo Polskie. Nie dopuszczają go w ogóle do rokowań, o udział w których, jak mówiła Pani, prosił, domagał się premier rządu Królestwa Polskiego Jan Kucharzewski. Premier w proteście podał się do dymisji, skoro nie został dopuszczony do tych rokowań, a Niemcy podyktowały taki pokój, który stworzył wielką Ukrainę. Oficjalnie ogłoszono, że ta Ukraina sięgnie na tereny Chełmszczyzny i Podlasia i że takie miasta jak Zamość, Hełm, jak Biała Podlaska, jak cały szereg miast uważanych przez wszystkich Polaków za no nie tylko rdzennie polskie, ale za środek Polski, nagle Zamość okazał się miastem przyznanym Ukrainie. To oczywiście wzbudziło zupełny szok i niedowierzanie po stronie całej polskiej opinii publicznej, socjaliści, endecy, zwolennicy Piłsudskiego i zwolennicy Romana Dmowskiego. Wszyscy jak jeden mąż zaprotestowali. To było skrajne upokorzenie Polski, zwłaszcza, że polskie elity polityczne uważały, że ich program polityczny, ich trwałość, można tak powiedzieć, projektu politycznego Polski Niepodległej jest dużo większa, dużo bardziej zakorzeniona niż państwo ukraińskie, które no, powstało niejako z niczego. Nie miało żadnych tradycji wcześniejszych. To właśnie sprawiło, że nagle całe Królestwo Polskie i Galicja zaprotestowały. Masowe strajki. Stanęła Warszawa, stanął Kraków. Setki tysięcy ludzi brało udział w demonstracjach przeciwko komu? Przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. I to było znów no, błogosławieństwo, jak na to patrzymy już z nieco dłuższej perspektywy. Ponieważ społeczeństwo polskie, które było jeszcze do tego momentu podzielone, wciąż wielu ludzi wierzyło, że może warto nadal trzymać się Niemiec i Austro-Węgier, po pokoju zawartym przez państwa centralne z Ukrainą i wydarciu z ziem polskich Hełmszczyzny i Podlasia i przekazaniu tych ziem Ukrainie, to społeczeństwo w całości opowiedziało się przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. A druga Czyli, brygada, jak... panie profesorze, druga brygada Legionów pod dowództwem Halera, która nie poparła Piłsudskiego w roku poprzednim, jednak zdecydowała się na wieść o warunkach pokoju brzeskiego opuścić armię austro-węgierską. To bardzo ważne i ciekawe wydarzenie, tak mi się wydaje. Tak, to bardzo ważne. Oczywiście nie w sensie wojskowym, no bo to raptem około 1600 żołnierzy. Tak, przedarło się, mm -hmm. Przedarło się przez front austriacki pod Rarańczą na Bukowinie, przechodząc jakby na stronę Ententy. Ale symbolicznie było to bardzo ważne, ponieważ znów kolejna grupa, zorganizowana grupa zbrojna Polaków, Opowiedziała się przeciwko państwom centralnym. Józef Haller stanie się jednym z symboli tego wysiłku zbrojnego, bo potem ostatecznie przebije się po starciu z armią niemiecką pod Kaniowem w maju 18 roku przedzierając się przez pół Rosji, przebije się na zachód do Francji, gdzie stanie na czele tworzonej tam Błękitnej armii polskiej. Tak, właśnie już z legendą no, kogoś, kto bezpośrednio starł się z wojskiem niemieckim, to walczył przeciwko temu wojsku, nie jako sojusznik, bo przecież wcześniej był tym sojusznikiem w Legionach, gdzie odznaczył się, bardzo zdobył niezwykle wysokie odznaczenia wojskowe za swoje bohaterstwo i zdolności, wszystkie je odesłał. 15 lutego właśnie 18 roku, cesarzowi austriackiemu i cesarzowi niemieckiemu, a stał się no właśnie jeszcze jednym symbolem opowiedzenia Polski po stronie Zachodu, a nie po stronie Niemiec i Austro-Węgier. I to wszystko stało się właśnie w związku z pokojem brzeskim, z Ukrainą, w proteście przeciwko temu pokojowi. Dodajmy może jeszcze i tę uwagę, że gdyby Polacy wiedzieli o tajnej klauzuli tego pokoju to myślę, że chyba wybuchłoby powstanie jakieś polskie przeciwko Austrii i Niemcom. Ta tajna klauzula przewidywała oddanie wschodniej Galicji Ukraińcom, a więc także Lwowa. To oczywiście dla niemal całej polskiej opinii publicznej było rzeczą nie do przyjęcia. Niezależnie od tego, że Polacy nie znali treści tej tajnej klauzuli, to jak pan wspomniał, premier Jan Kucharzewski podał się do dymisji, zastąpił go gabinet Jana Kantego-Steczkowskiego, ale jednak już zafunkcjonowało stwierdzenie, powiedzenie, że to jest kolejny rozbiór Polski. Czy ono jest zasadne? W pewnym sensie tak, dlatego że gdyby się utrzymały te warunki pokoju brzeskiego, one, jak wiemy, przetrwały zaledwie kilka miesięcy, bo upadły wraz z klęską Niemiec jako patronów tego wielkiego państwa ukraińskiego. Gdyby się one utrzymały, no to cóż, no to właśnie Zamość czy Biała Podlaska były miastami ukraińskimi, prawda? Pytanie, czy Przemyśl byłby miastem ukraińskim. Oczywiście ta Ukraina byłaby całkowicie podporządkowana Niemcom, ale niewątpliwie te ziemie zostałyby wydarte Polsce. A więc to już wystarczyło, to co było jasne, co zostało ogłoszone, nie było żadną tajną częścią, to już wystarczyło do tego, by zmobilizować ogromną większość opinii publicznej polskiej przeciwko państwom centralnym. Ale znów trzeba zwrócić uwagę na no niezwykle szczęśliwy dla Polski zbieg okoliczności. Powstanie nie wybuchło żadne przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom. Przeciwnie, po dymisji premiera Kucharzewskiego powstaje kolejny rząd Jana Kantego-Steczkowskiego, a więc zachowana zostaje ciągłość Rady Regencyjnej tworzących się władz tego państewka polskiego pod patronatem niemieckim. Mimo protestów zarówno Rady Regencyjnej, jak i rządu steczkowskiego, oni nadal działają. I ma to bardzo pozytywne znaczenie, dlatego że nadal rozwijają się te instytucje, o których mówiliśmy w czasie naszej poprzedniej audycji, a więc policja, sądy, a nawet od pewnego momentu zacznie się tworzyć namiastka wciąż tworzonego pod patronatem niemieckim Wojska Polskiego. To wszystko razem umacnia struktury państwowe, administracyjne, struktury normalnego życia, bez którego nie da się zbudować niepodległości, struktury, jakie mogły być zniszczone, gdyby na przykład wszyscy Polacy wypowiedzieli niejako posłuszeństwo Radzie Regencyjnej czy rządowi pod jej patronatem tworzonemu. Te dwa procesy równolegle przebiegały. Z jednej strony zerwanie jakby nadziei wiązanych długofalowo ze stawką na Niemcy. To było już oczywiste po traktacie brzeskim z Ukrainą zawartym przez Niemcy i Austro-Węgry. Ale jednocześnie podtrzymanie tego, co Polska zyskała. Sprawa Polska w postaci administracji, w postaci instytucji, które nadal mogły się rozwijać. No, przypomnę, ministerstwa nowe, zdrowia publicznego, opieki społecznej i ochrony pracy tworzone w rządzie Steczkowskiego, nie było ich jeszcze w rządzie Kucharzewskiego, no to znów są struktury jakże ważne, dlatego żeby państwo w ogóle mogło istnieć, działać w momencie, kiedy będzie już niepodległe w listopadzie 18 roku. Już były gotowe tak ważne ministerstwa i cała struktura z nimi związana. Także rozmaite związki i stowarzyszenia powstawały legalnie, zaczynały działać jak Związek Autorów i Kompozytorów, późniejszy zaiks rozmaite stowarzyszenia inne społeczne, sportowe, a więc te podstawy polskiego życia społecznego, administracyjnego legalnie mogły nadal być tworzone na ziemi polskiej w Warszawie, w Kielcach, w Radomiu czy w Galicji. Wciąż te możliwości nie zostały zabrane, choć jednocześnie wiadomo było, że Polacy już z Niemcami i austro nadziei na przyszłość nie wiążą. Momentem polityki Rady Regencyjnej był fakt, że 29 maja 1918 roku przybył do Warszawy nowo mianowany wizytator apostolski Polski i Litwy, arcybiskup Achille Ratti, późniejszy nuncjusz apostolski w Polsce, Późniejszy także od 1922 roku papież Pius XI. Dlaczego ta wizyta? Jak do niej doszło? To oczywiście nie był wyraz polityki Rady Regencyjnej, tylko wyraz polityki Stolicy Apostolskiej, która niejako uznała w ten sposób, że wraca na mapę Europy, państwo polskie, państwowość polska i w związku z tym trzeba zająć się reorganizacją struktury kościelnej, by dostosować ją do tej nowej rzeczywistości politycznej, którą Stolica Apostolska witała z najwyższym zadowoleniem. Po prostu dlatego, że no, zdawano sobie sprawę, papież Benedykt XV, którego pontyfikat wciąż trwał wtedy jeszcze, że Polska jest krajem w większości katolickim, bardzo przywiązanym do swojej wiary, a zatem Skoro na miejsce dawnego imperium rosyjskiego, prawosławnego, no delikatnie to ujmując niezbyt chętnie nastawionego do katolicyzmu, powstanie państwowość polska oparta na tradycji katolickiej, to oczywiście jak najbardziej musiało budzić zadowolenie. w Watykanie. I stąd decyzja papieża Benedykta XV, by wysłać arcybiskupa Achillesa Ratiego do Warszawy, a ten okazał się rzeczywiście entuzjastą Polski i to trzeba podkreślić. Przyszły papież Pius XI polubił ten kraj, docenił zarówno jego katolickie tradycje, jak i jego tradycje niepodległościowe. I od tej pory stanie się niezwykle efektywnym rzecznikiem niepodległości polskiej z punktu widzenia Kościoła Katolickiego, z punktu widzenia Watykanu. Zaprzyjaźni się także, to może za duże słowo, ale w każdym razie nawiąże jak najlepsze, serdeczne nawet można chyba tak powiedzieć, stosunki z Józefem Piłsudskim, kiedy tylko ten wróci do Warszawy w listopadzie 18 roku. Panie A profesorze, więc... zdaje się, że jako dyplomata nie opuścił Warszawy podczas wojny polsko-bolszewickiej. Tak, jako jeden z trzech nie wyjechał wtedy, dając taki symboliczny dowód Poparcia nawet w najtrudniejszej chwili poparcia stolicy apostolskiej dla Polski niepodległej zagrożonej przez bolszewików. Ale to poparcie było niemniej potrzebne właśnie w maju 18 roku, że oto papiestwo, papież i jego wizytator apostolski, ważny dostojnik kościelny, daje błogosławieństwo Polsce niepodległej i namawia do poparcia polskiej niepodległości wszystkich biskupów, kler katolicki w Polsce. Dodajmy zresztą, że Znów niezwykle życzliwie nastawiony do Piłsudskiego i do idei niepodległości był arcybiskup warszawski, Aleksander Kakowski, jeden z trzech regentów, członków Rady Regencyjnej. Rada Regencyjna, jak już mówiliśmy wielokrotnie, funkcjonowała pod nadzorem niemieckim. To Aleksander Kakowski był, no jeśli można tak powiedzieć, może nie ukrytym agentem Piłsudskiego w tej Radzie, to byłoby trochę zabawne i niepoważne określenie, ale na pewno rzecznikiem tych samych idei, które przyświecały Piłsudskiemu, to znaczy chciał wyzwolić Polskę Radę Regencyjną spod kurateli niemieckiej i chciał doprowadzić do pełnej niepodległości Polski. To także było bardzo ważne. Od początku 1918 roku sporo mówiono o sprawie polskiej, sporo dla niej robiono na arenie międzynarodowej. Zastanawiam się, jakie znaczenie wobec tego ma uchwała o konieczności utworzenia Polski Zjednoczonej Niepodległej z dostępem do morza. Uchwała podjęta przez premierów Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch na posiedzeniu Najwyższej Rady Wojennej Entente w Wersalu. To było 5 czerwca. Myślę, że to było bardzo ważne jednak postanowienie, dlatego że miało ono charakter wspólnej deklaracji przywódców trzech mocarstw sojuszniczych. Przypomnijmy, że Ententa, czyli popularne określenie sojuszu łączącego główne państwa walczące przeciwko Niemcom i Austro-Węgrom, obejmowała właśnie Wielką Brytanię, Francję i Włoch już nie obejmowała Rosji, no bo Rosja bolszewicka, jak wiemy, całkowicie wycofała się z wojny i stała się de facto sojusznikiem. Niemiec. Stany Zjednoczone były natomiast mocarstwem stowarzyszonym z Antantą, A więc trzy mocarstwa Antanty, Wielka Brytania, Francja i Włochy wspólnie uznały prawo Polski do niepodległości z dostępem do morza zjednoczonej z trzech zaborów. To była niezwykle ważna deklaracja związana właśnie z faktem utraty jakiejkolwiek w tym momencie przynajmniej nadziei na to, że Rosja jeszcze w czasie wojny wróci do gry jako czynnik polityczny po stronie Antanty. To już wiadomo było, że no, władza Lenina jest dość silna nad Rosją, że Lenin wybrał Niemcy raczej jako, można tak powiedzieć, tymczasowego oczywiście sojusznika i że w związku z tym już nie musi się oglądać ani Londyn, ani Paryż, ani Rzym, stosunkowo najmniej tutaj w tej trójce ważne, na to, co pomyśli Rosja o deklaracji pełnej niepodległości Polski. Ta wspólna deklaracja rzeczywiście przypieczętowuje niejako ogłoszenie, cały proces ogłaszania Polski niepodległej jako jednego z najważniejszych celów pierwszej wojnie światowej. Dodajmy, że dosłownie dzień wcześniej, 4 czerwca, sformowany pierwszy pułk Polski, polskiej armii we Francji przybywa na front, front toczącej się wciąż bardzo gorącej wojny w której Niemcy nie rezygnowali jeszcze ze zdobycia Paryża. Wkrótce nastąpi także uroczysta defilada, przekazanie sztandarów kolejnym jednostkom polskim z udziałem m.in. Romana Dmowskiego. No właśnie i prezydenta Francji, Raymond'a Poincaré, to było chyba dość spore wyróżnienie. Tak, oczywiście to nie były same tylko oddziały polskie, które były w tym momencie uczestnikami tej defilady i wyróżnione nad nim sztandarów na froncie w Szampanii. 22 czerwca 18 roku, ale był to szereg wojsk uznawanych za sojusznicze wobec Francji w tym momencie, a więc były tam oddziały portugalskie, były oddziały z rozmaitych krajów zamorskich, ale była także Polska i to właśnie, to właśnie miało ogromne znaczenie dla polityki dmowskiego, polityki, można to inaczej powiedzieć, po prostu Polski Niepodległej, by wystąpić jako jeden z krajów sojuszniczych. Jeszcze raz to podkreślmy sojuszniczych wobec zwycięskiej koalicji po skończonej wojnie, bo walczyły, polskie oddziały walczyły także na froncie zachodnim pod polskimi sztandarami, wróciły do tej walki właśnie w końcu czerwca 1918 roku. Polacy walczyli wszędzie, także jeszcze na froncie rosyjskim, na dalekiej Syberii przecież. Tak, warto przypomnieć tutaj o wspominanym bardzo króciutko przez nas wcześniej pierwszym korpusie polskim utworzonym jeszcze w czasach republikańskiej Rosji w 17 roku pod dowództwem generała Dobór Muśnickiego, który stacjonował na Białorusi, urósł do siły blisko 18 tysięcy żołnierzy. Były także tworzone kolejne korpusy, drugi i trzeci. I na innych obszarach, na terenie Rumunii i Bukowiny, skąd musiały się ewakuować te oddziały w momencie, kiedy Rumunia podpisała kapitulację wobec wojsk niemieckich w marcu 18 roku. Ale na Ukrainie ten ośrodek kolejny także tworzenia się korpusów polskich na terenie byłego Imperium Rosyjskiego utrzyma się. Najważniejszy z nich, pierwszy korpus polski pod wodzą do Burmuśnickiego stał się osłoną niezwykle istotną, dla mieszkańców wschodniej i centralnej Białorusi przed anarchią i przed bolszewicką zemstą klasową, którą no, można powiedzieć realizowały pogromy dworów, walka z wszelkimi śladami dawnego ustroju. Na obszarze od Mińska do Bobrujska do Połocka oddziały pierwszego korpusu rzeczywiście powstrzymywały tę anarchię, tę krwawą rozprawę. Nie tylko ratując zresztą polskich mieszkańców tego obszaru, co przepięknie opisał zapomnianej trochę jednej z najpiękniejszych epopei w polskiej literaturze Florian Czarnyszewicz w swoich nadberezyńcach. Bardzo zachęcam do lektury tej fenomenalnej powieści właśnie opisującej tamte wydarzenia z 18 roku na terenie Białorusi, wśród polskich mieszkańców tej ziemi się rozgrywające. Ale pierwszy korpus także osłaniał, co może brzmieć paradoksalnie, białych oficerów rosyjskich, którzy byli zamknięci jeszcze w 17 roku w starym carskim więzieniu w Bychowie i czekałby ich niechybny los egzekucji przez bolszewików, gdyby nie uratowali ich właśnie żołnierze polscy. Wśród tych uratowanych na początku roku 18 przez dowór Muśnickiego był Anton Denikin. Późniejszy dowódca Białej Armii, głównej siły zbrojnej przeciwstającej się bolszewikom i zarazem zdecydowany wróg niepodległości Polski. Ale w 18 roku, kiedy ważyła się sprawa jego życia i śmierci, czy zginie rozstrzelany przez bolszewików, to właśnie polscy oficerowie z pierwszego korpusu do Muśnickiego uratowali jemu i wielu innym generałom rosyjskim wtedy życie. Ale korpus Muśnickiego został ostatecznie okrążony przez Niemców i rozbrojony. Dowbór Muśnicki jednakże bardzo roztropnie powiedział swoim oficerom, że trzeba zachować ich żywą siłę, jak się to językiem wojskowym mówiło, i wzajemne kontakty utrzymać, by być gotowym powrócić do walki, kiedy Niemcy upadną. Bo wierzył już Muśnicki i wiedział to właściwie wiosną 18 roku, że Niemcy tej wojny nie wygrają. A jego żołnierze zachowają pewnego rodzaju esprit de corps, czyli ducha wspólnoty, i przydadzą się bardzo w walce na przykład na terenie wielkiego, dawnego wielkiego księstwa poznańskiego, czyli Wielkopolski, o polskość tej ziemi przeciwko Niemcom w końcu 1918 roku. Ale także dotrą do armii polskiej we Francji. To i halerczycy, ci, którzy przedarli się przez front pod Rarańczą i stoczyli potem bitwę pod Kaniowem w maju 1918 roku z siłami niemieckimi. I rzeczywiście część żołnierzy do Burmośnickiego, przedzierając się przez... Głównie bolszewickie rozmaite przeszkody będzie docierała czasem bardzo okrężną drogą do Paryża, a pozostaną także, to także trzeba podkreślić, oddziały polskie, które będą formowały się na wschodzie, czasem na bardzo dalekim egzotycznym wschodzie i północy, w Murmańsku i Archangielsku, w momencie kiedy wylądują w tych portach północy Rosji oddziały francuskie i brytyjskie, by ochronić olbrzymie składy broni dostarczanej wcześniej armii rosyjskiej przez zachodnich sojuszników przed przejęciem ich przez bolszewików, obecnie sojuszników Niemiec. I tam właśnie w Murmańsku i Archangielsku część polskich żołnierzy z pierwszego Korpusu dobora Muśnickiego znajdzie kolejny ośrodek samoorganizacji, tam utworzą się kolejne polskie oddziały z Murmańska i Archangielska, także idące do niepodległości Drugim takim kierunkiem będzie Odessa na południu nad Morzem Czarnym, gdzie z kolei część oddziałów polskich także tworzących się w Rosji pod dowództwem pułkownika, a potem generała Lucjana Żeligowskiego będzie formowała swoje oddziały pod patronatem wojsk francuskich, które tam się pojawią w końcu 1918 roku. A więc rzeczywiście ta epopeja polskich dróg do niepodległości obejmie najróżniejsze miejsca na mapie kontynentu eurazjatyckiego, a nawet dalej, bo przecież od Murmańska i Archangielska, od Odessy po Niagarę, gdzie formowała się grupa ochotników do Armii Polskiej we Francji, ochotników ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Historia żywa.